Rozdział 18 Chrystus będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obydwu domów Izraela. Należy słuchać prawa i świadectwa i radzić się Boga, a nie wróżbitów. Porównaj z rozdziałem ósmym Izajasza. Pan powiedział do mnie Weź sobie duży zwój i napisz na nim zwykłym pismem o Macher Shalal Haszbaz. I powołałem świadków godnych zaufania, aby to spisali. Kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberekiasa. Zbliżyłem się też do prorokini. Ona poczęła i porodziła syna. I rzekł mi Pan, nazwij go imieniem Macher Szalal Haszbas. Oto zanim chłopiec nauczy się wymawiać tata i mama, Bogactwa Damaszku i łupy z Samarii zostaną zabrane przed króla Asylii. Ponownie Pan przemówił do mnie tymi słowami. Ponieważ lud ten wzgardził płynącą łagodnie wodą Siloe, a drży przed Resinem i przed synem Remaliasza, dlatego Pan sprawia, że wzbierają przeciw temu ludowi wody, rzeki gwałtowne i obfite. Nawet król Asyrii i cała jego chwała I wypełnią one wszystkie łożyska I przekroczą wszystkie strome brzegi I wedrą się do Judy Wypełnią i zatopią, aż sięgną po szyję Jego skrzydła będą rozpostarte Na całą szerokość Twej ziemi O Emanuelu Zbierzcie się, ludy, a zostaniecie rozbite Ludy z wszystkich krańców ziemi Słuchajcie, przypaszcie broń a zostaniecie rozbite. przypaszcie broń, a zostaniecie rozbite. Opracujcie plan, a zostanie udaremniony. Przemawiajcie, a będzie to bez skutku, albowiem Bóg jest z nami. Tak powiedział mi Pan, gdy Jego ręka mocno mnie ujęła i zabronił mi iść drogą tego ludu. Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co lud ten nazywa spiskiem. I nie lękajcie się, Czego On się lęka? Ani się nie bójcie. Pana zastępów za świętego miejcie. Niech On będzie tym, którego będziecie się lękać i który was będzie przejmować bojaźnią. On będzie wam świętością, ale też kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obydwu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije. Będą usidleni i w niewolę wzięci. Zamykam świadectwo i pieczętuję pouczenie wśród moich uczniów. Będę czekał na Pana, który ukrywa swe oblicze przed domem Jakuba i w nim będę pokładał nadzieję. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan. Jesteśmy w Izraelu znakiem i symbolem od Pana zastępów, który przebywa na górze Syjon. I gdy powiedzą wam, radcie się, Wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepczą i mruczą zaklęcia Powiedzcie, czyż lud nie powinien raczej radzić się swego Boga Gdy żyjący pragną usłyszeć od zmarłych Słuchajcie prawa i świadectwa Jeśli nie będą mówić w ten sposób, to dlatego, że nie mają światła Będą się oni błąkać po kraju, uciśnieni i wygłodzeni i kiedy zaznają głodu, wpadną we wściekłość, zaczną przeklinać swego króla i swego Boga i podniosą oczy w górę i popatrzą też na ziemię, ale zobaczą tylko utrapienie i ciemność udręki i będą zepchnięci w mrok.